Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 30 marca jest ósma. Czas na serwis trójki Anna kowalik brankati i Romuald Wójcik. Tuż po powrocie z USA prezydent podejmie decyzję w sprawie zaprzysiężenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego, poinformował jego rzecznik. Patriarcha Jerozolimy będzie miał pełny i natychmiastowy dostęp do Bazyliki Grobu Pańskiego ogłosił premier Izraela. Żadnych królów w protestach przeciwko polityce Donalda Trumpa w USA uczestniczyło ponad 8 milionów osób. Tuż po powrocie ze Stanów Zjednoczonych, prezydent ma podjąć decyzję w sprawie zaprzysiężania nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Poinformował o tym rzecznik Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz. Rządzący zapowiadają, że jeśli prezydent nie przyjmie od sędziów ślubowania, to gotowy jest plan B, mówi europoseł Nowej Lewicy Robert Biedroń. Marszałek szerzasty jest w kontakcie z ministrem Żurkiem i w tej sprawie są już uzgodnienia i to ślubowanie zostanie przyjęte od tych sześciu sędziów w najbliższych dniach. Będziemy w tej sprawie zdeterminowani, jeżeli Prezydent nie dojrzał do swojej roli. To są inne sposoby, które już znaleźliśmy i w ciągu najbliższych dni zostaną wdrożone. Prezydent analizuje sytuację, mówi szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz. Trwa korespondencja pomiędzy Kancelarią Prezydenta a Kancelarią Sejmu. Kancelaria Prezydenta widzi pewne bezprawne albo pozbawione podstawy prawnej działania. I to będzie rzutowało na decyzję finalną pana prezydenta, ale ja nie chcę jej tutaj oczywiście przesądzać.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 z wojen. W ponad 3000 tysiącach miast i miejscowości we wszystkich 50 amerykańskich stanach odbyły się protesty przeciwko polityce Donalda Trumpa. W demonstracjach pod hasłem Żadnych Królów w sumie uczestniczyło ponad 8 milionów osób.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 Wracamy do kraju. Koniec driftów i jazdy na jednym kole. Do dziś wyższe kary za niektóre wykroczenia drogowe. Motocykliści złapani na jeździe na jednym kolej kierowcy aut świadomie wprowadzający pojazd w poślizg stracą prawo jazdy na trzy miesiące i zapłacą wyższe mandaty.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 złotych Zdaniem Macieja Bednika zaostrzenie kar było potrzebne. Wysokie kary, zatrzymywanie praw jazd, dowodów rejestracyjnych przynosi skutek. E, jazda brawurowa, popisy te pseudo-drifterskie czy sprawdzanie osiągów swoich samochodów na długiej, prostej warunkach miejskich, na to nie ma zgody ani policji, ani organizacji takich jak moja organizacja, czyli Automobil Club Wielkopolska. Za tak zwany drift lub jazdę na jednym kole kierowca otrzyma 10 punktów karnych. Maciej Szefer, Polskie Radio. To był serwis trój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 Teraz sport w trójce i Norbert Michalak. W pierwszym spotkaniu ćwierćfinału Plus Ligi siatkarze Aluronu sprawili swoim kibicom niespodziankę, nie do końca miłą. Przegrali z Zachcą Kędzierzyn Koźle 2 do 3, gospodarze wygrali dwa pierwsze sety, ale Kędzierzynianie doprowadzili, doprowadzili do tajbreka, w którym pokonali jurajskich rycerzy po niezwykle emocjonującej walce. Przyjmujący drużynę z zawiercia Bartosz Kwolek żałował straconych szans w trzecim i czwartym secie. Tiebreak to już jest oddzielna historia. Myślę, że przede wszystkim ten trzeci, czwarty set najbardziej boli, bo stanęliśmy, przestaliśmy grać w środkówkę i myślę, że jeżeli byśmy zagrali na swoim poziomie, to któryś z tych setów by, by był na naszą korzyść i byśmy zamykali spotkanie już wcześniej. Mecz numer dwa zostanie rozegrany w świąteczny poniedziałek w nie Koślu. Meczu numer dwa nie będzie w przypadku polskich piłkarzy. Żeby awansować na Mundial trzeba rozegrać jedno spotkanie i to spotkanie idealne. Jednak nie będzie łatwo w Sztokholmie pokonać Szwedów, mówi reprezentacyjny obrońca Tomasz Kędziora.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 Nie było na podium polskiego żużlowca podczas kryterium asów. W Bydgoszczy na stadionie miejscowej Polonii najlepszy był Max Frick. Australijczyk zapewnił sobie zwycięstwo już po czterech seriach. Drugie miejsce zajął Emil Saifudinov. Najniższa pozycja na podium przypadła Artiomowi Łagucie. Z polskich żużlowców tuż za podium znalazł się Wiktor Przyjemski, który zajął czwarte miejsce. Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Poniedziałek będzie na ogół pochmurny i szykuje się deszcz. Na zachodzie i południowym wschodzie kraju w górach także możliwy śnieg. I tam też dziś najzimniej od 2 do 5 stopni właśnie w rejonach podgórskich. Poza tym będzie od 6 nad morzem do 13 na wschodzie. Na program zaprosił jego sponsor Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas Autoglas naprawia, Autoglas wymienia Autopromocja Wiosna w trójce Wieczorem dwugodzinne muzyczne audycje autorskie Poniedziałki. Niebezpieczne i słodki. Aksamit zaprasza Anna Gacek. We wtorki zwrotki i refreny. Tajemnice nowożytnej sztuki pisania wiosenek rozwikłuje Kuba Ambrożewski. W środy gatunkowe akrobacje przy muzyce elektronicznej. Audycje Salto poleca Marta Walinowska. Z kolei w czwartki elementy. Funkcje rytmu w najróżniejszych gatunkach zgłębia Maciej Jankowski. Wiosenna muzyka Trójka. Od poniedziałku do czwartku. Od dziewiętnastej do dwudziestej pierwszej. Autopromocja. 8,5 i pół minuty po ósmej. Zapraszamy do trójki. To audycja z Państwa udziałem dwie dwójki i 7 trójek. W sprawie tej nowej teorii na temat przyjaźni między psem a człowiekiem. Wydaje mi się, że wysnuwanie tak daleko idącego wniosku na podstawie jednej kości szczęki psa znalezionej w jaskini może być absolutnie błędne. Czy on był przyjacielem człowieka w tamtym czasie? Czy on może został tylko upolowany przez człowieka i po prostu skończył smutnie jako pożywienie takiego sprawnego człowieka? No to na ten temat chyba trudno wysnuć jakiś taki rzeczowy wniosek. Nie no, chyba by napisali, gdyby tam były ślady widelca i noża na tej kości. Karolina Gonet, Michał Jakubik, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Zapraszamy do dziewiątej. I'm so Halo, dwie dwójki i siedem trójek. Według wiarygodnych informacji, no bo z trójki, no to wczoraj swoje urodziny świętowała pani Renata Grochal. Tutaj myślę, że dla pani Renaty odsłuchaczy trójki wszystkiego najlepszego, pewnie zarówno w życiu osobistym, jak i życiu radiowym. I myślę, że jeśli pani Renacie w tym obowiązkowym porannym Słuchaniu, Jeżeli Pani Renacie uda się od polityka wyciągnąć chociaż jedną prawdziwą jakąś wiadomość, informację, to myślę, że dla nas słuchaczy trójki jest to wielki sukces. A bywa trudno. Tak, wszystkiego najlepszego życzymy i teraz Renata właśnie przejmuje antenę Jest ósma. 13. Bez uników, rozmowa polityczna w trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Z nami w studiu jest Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji. Nie wiem, czy pan minister sprosta temu, czego oczekuje nasz słuchacz, czyli że jeśli polityk powie chociaż jedno zdanie prawdy w programie, to będzie sukces. Zacznę od... Dzień Dobry Państwu i Dzień Dobry Pani Redaktor. Dzień Dobry. Po drugie jestem słuchaczem trójki i przyłączam się do życzeń. A bardzo dziękuję. Niech dziękuję. będzie piękny czas, bo przecież pani jest najmłodsza z dziennikarek. Nie wiem, jak to inaczej opisać. Ostatnie urodziny przed pięćdziesiątką, <gry> więc czwórka z przodu po raz ostatni. Ale przejdźmy do kwestii poważniejszych niż mojej urodziny. wiek. Tak, bo my jesteśmy równolatkami, Ta. powiem to <laughs> naszym y, słuchaczom i widzom. Panie premierze, od jutra Polacy mają zobaczyć niższe ceny na y, stacjach benzynowych. Jak to będzie wyglądać? Bo y, oprócz obniżki VAT-u i akcyzy, rząd wprowadził także maksymalne ceny dzienne. Y, minister y, Motyka, minister energii będzie od rana monitorował. Przede wszystkim to ja bardzo się cieszę, że udało się w trybie nadzwyczajnym, ekspresowym, ale i przy dobrej współpracy rządu, parlamentu i prezydenta podpisać ustawy, które dają niższe ceny energii. Rząd zrobi wszystko, żeby były niższe ceny energii, paliw w Polsce, paliw, bo to o tym jest ustawa i ja mam takie poczucie, że stanęliśmy na wysokości zadania w sytuacji trudnej i nawet w takiej chwili próby. Wojna na Bliskim Wschodzie nie wydaje się szybko kończyć. Ten konflikt będzie narastał. E, ceny paliw idą do góry, do góry w strasznym tempie, bo to 30-40% w zależności jak e, to byśmy liczyli i od kiedy. Ale perspektywa jest na pewno niedobra, więc trzeba było reagować i ta reakcja w Polsce następi, nastąpiła. Druga, ale ale ważny opozycja element. mówi, że za późno, a Jarosław Kaczyński powiedział, że rząd wstrzymywał publikację ustawy, a Orlen podnosił ceny hurtowe, drenując kieszenie Polaków. Znowu oszustwo, mówi prezes największej partii opozycyjnej. Prezes Kaczyński, pan Mateusz Morawiecki, który w ostatnich godzinach jest taki aktywny, powinien uderzyć się w piersi i powiedzieć, przepraszam was Polacy, że nie miałem takich aktywnych emocji w latach, kiedy trzeba było obniżać paliwo, i ceny paliw, a jednocześnie gwarantować ich ceny, to znaczy, żeby taką maksymalną cenę prowadzać, bo rząd pisu wprowadzał obniżki paliw, ale nie zrobił tego, co my zrobiliśmy. Czyli zagwarantowania maksymalnej ceny po to, żeby nie było na stacjach benzynowych spekulacji paliwami, czyli żeby nie wykorzystywać tego, że niższa jest akcyza i VAT, a jednocześnie, żeby ci, co sprzedają, zarabiali. I to jest różnica między rządem tym, który dzisiaj chce blisko obywatela być i jednocześnie spełniać się obietnice, to znaczy niższe ceny na stacjach paliw, a nie, tak jak PiS, to znaczy... Zmieniam prawo, a niech się tam wolny rynek już jakoś stabilizuje. No Ale i... jak to będzie sprawdzane? Czy stacje benzynowe się stosują do tych maksymalnych limitów cen? Na pewno mechanizmy... I co jeśli się nie zastosują? No, jeżeli się nie zastosują, to są kary, no, to nie ma czegoś takiego, że jak się ktoś nie stosuje, to omija sobie system i, i nagle przychodzimy, mówimy, no nic się nie wydarzyło. Są e, realne zapisy ustawowe, które mają dawać to poczucie bezpieczeństwa, że ceny nie będą e, spekulowane, bo jeżeli miało być tak, że obniżymy ustawowo, ceny, paliw, a jednocześnie na stacjach tej obniżki nie zobaczymy, to po co cały ten mechanizm i szybka reakcja? Po co, po co ta konstrukcja była? I jak słucham polityków PiSu, to oni zazdroszczą. Prawie i Sprawiedliwości jest przekonanie. Rząd stanął na wysokości zadania, nie ma się czego czepnąć, więc będziemy wymyślali różne m, opowieści krytyczne, bo po prostu trzeba krytykować, będąc w opozycji. Kary, Ale... kary za, za zawyżanie, sztuczne zawyżanie cen mają sięgnąć nawet miliona złotych. Czy to będą pracownicy administracji skarbowej? Sprawdzali te, ten poziom cen? Zawsze krew, administracja skarbowa jest tym organem, który ma dotykać realnego życia, a jednocześnie dbać o bezpieczeństwo cen nie tylko w tym aspekcie. W wielu e, elementach krajowa administracja skarbowa dba no, o budżet państwa, dba o to, żeby n, relacje z fiskusem i rozliczenia były n, uczciwe i w tym przypadku też tak będzie. Ja nie zakładam, że kogoś będziemy karali bo chciałbym to mocno powiedzieć. To nie jest tak, że e, są zapisane kary po to, żeby karać w rozumieniu, tylko są po to, żeby pogrozić, powiedzieć nie róbmy nic złego. To znaczy e, nie wszyscy, którzy się na tym e, tym się opiekują, pracują przy tym i mają taką codzienną styczność z paliwami, mają świadomość, że to nie jest czas na zarabianie grubych pieniędzy. To jest czas na to, żebyśmy wzajemnie sobie pomagali. Taka e, samopomoc e, rządowo-konsumpcyjno- e, handlowa, w której wiemy, że trzeba obniżyć stawki na stacjach benzynowych za paliwa, bo są drogie. A dlaczego są drogie? Bo jest wojna na Bliskim Wschodzie. Jak długo potrwa? Nie wiadomo. A jak długo ten... właśnie te obniżki cen będą obowiązywać? Bo opozycja mówi, że po świętach w kwietniu nie, nie rząd znowu jest. zdejmie te tarcze, bo chodzi tylko o to, żeby Polacy przy świątecznych stołach nie rozmawiali o tym, jakie są wysokie ceny paliw, co może się odbić na notowaniach rządu. W PiSie kłamstwo goni. Kłamstwo, jeżeli chodzi o to, żeby cokolwiek dobrego, co robi rząd, pochwalić. I tam nie ma takiego myślenia strategicznego, by wystarczy spojrzeć do ustawy. W rękach pana ministra finansów, ministra Domańskiego jest możliwość regulowania tych stawek przez trzy miesiące, to znaczy do końca czerwca. Jeżeli wojna by się przedłużała, mielibyśmy pewne kryzysy, które też będą dotykały polskiej gospodarki, to przecież można w trybie nadzwyczajnym wprowadzić kolejne wydłużenie tego terminu. Ale czy Polska ustaw... na to stać, biorąc pod uwagę, że opozycja y, mówi, że budżet jest w fatalnym stanie, rekordowy deficyt, y, to y, ta operacja obniżki cen paliw to koszt około 2 miliardów złotych miesięcznie. Nie wiem, czy zauważyła pani redaktor chociażby w tym, co jest w tej narracji, opozycyjnego PiSu czy Konfederacji krzyczą obniżać paliwa. Jak obniżamy paliwa, to mówią, że to będzie obciążało budżet państwa. No oczywiście, że każda ingerencja w obniżkę akcyzy czy VAT-u na cokolwiek czegokolwiek dotyczyła, będzie dotyczyła budżetu państwa. Nie trzeba być tu specjalistą i fachowcem nad, nad wyraz znającym ekonomię. Jeżeli zabierasz jakieś dochody, no to wiadomo, że dochody z budżetu państwa, że jest to wynik... No niedobry dla budżetu. Zawsze będą jakieś problemy, tylko że mamy rachunek tego, co jest najważniejsze. Te pieniądze nie uciekają z budżetu, dlatego że mamy takie widzimy się, tylko my pomagamy obywatelom, żeby przejść kryzys paliwowy na świecie, bo to jest kryzys paliwowy na świecie energetyczny na świecie, suchą stopą, żeby jakoś zamortyzować te rosnące stawki oleju napędowego, benzyny na stacjach benzynowych, żeby ludzie poczuli, że skoro mamy wspólny interes, wojna się nie kończy, szaleństwo na Bliskim Wschodzie, to trzeba tutaj dokonać pewnej ingerencji w rynek, żeby cena paliwa była niższa i nad tym ktoś stracić. Stracimy wszyscy w budżecie, bo będzie mieli pieniędzy. Ale na szczęście, rząd wprowadza kolejną rzecz, na którą Morawiecki i Kaczyński się nie zdecydowali.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 Pan minister Domański powiedział, że już pracuje nad rozwiązaniami. Zapowiedział je zresztą na posiedzeniu Rady Ministrów w czwartek. Ja wierzę, że to jest najbliższe tygodnie, kiedy będziemy ten projekt zamykali. Panie premierze, w weekend prezydent Karol Nawrocki wystąpił na SIPAC-u na konferencji amerykańskich konserwatystów w Teksasie. To dobrze, że prezydent tam poleciał, bo nie było ani prezydenta Trumpa, ani wiceprezydenta Vansa, ani... Nawet sekretarza stanu, Marco Rubio, zdaje się, że polski prezydent był tam najwyższy rangą wśród gości. Prezydent lubi towarzystwo konserwatystów amerykańskich. Wiemy to nie od dziś. Lubi towarzystwo ludzi mówiących prostym językiem do, i towarzystwo prostym językiem docierającym do ludzi, ale... Nie posiadającym twardych rozwiązań, które później można wprowadzać w gospodarkę. Myślę, że dzisiaj amerykańska administracja, ta, która jest połączona taki deowo z ruchem MAGA, przeżywa swój kryzys. Dlatego, roz, że rozjeżdża się w obietnicach, bo obietnice były, że więcej wojen nie będzie, że gospodarka będzie rosła, że w ogóle mamy dobry czas dla Stanów. A okazuje się, że półtora, wiek, półtora tak. roku rządów pana Donalda Trumpa i gospodarka wcale się nie rozjeżdża. Dwie jak miała. Wojny są jak były, a nawet mocniejsze, bo wywoływane i wskazywane jako kierunkowo te, które Donald Trump rozpoczyna. No i jednocześnie mają one charakter wpływu na amerykańską opinię społeczną, bo nie wiadomo jak też zakończą się wybory połówkowe planowany na listopad. To oznacza, że w ruchu są problemy. To oznacza, że takie konferencje jak Sipak nie są dzisiaj elementem, które łączą, a dzielą. No i prezydent zdecydował się tam pojechać, bo pewnie ma długi do spłacenia w ramach amerykańskiej administracji, która go też gdzieś w jego wyborach przyjęła. Więc Poparła po... go. Pa... Donald Trump poparł tak, Karolana Romskiego drugą turą. Więc przyjechał, porozmawiał, spotkał się. Nie widzę w tym nic nadzwyczajnego, że pojechał. Też nie będę tego krytykował. Ale to bo... co mówił ma... prezydent y, Polski? Y, no, nie Spotkało się z wielkim entuzjazmem, kiedy ale... mówił, że wa ważne jest NATO, yy, to sala nie zareagowała jakimś wielkim entuzjazmem. Prezydent mówił o wrogu... Yy, I krytykował bardzo Unię Europejską. I o Rosji i mówił o NATO i z tym się zgadzam. Nie zgadzam się całkowicie z tym, co mówił o Unii Europejskiej i perspektywie przyszłości dla Unii Europejskiej. Chciał tak po środku wybalansować swoją obecność, ale... Ja wątpię, żeby na takich konferencjach ktoś rozumiał m, wielką geopolitykę, dlatego, że ta geopolityka spaja się ze słowami amerykańskiej administracji, która jednak no, nie dociska Rosji w sprawie wojny na Ukrainie. I nie mamy pokoju dobrego dla Ukrainy, tylko mamy wręcz inną sytuację. Na wojnie na Bliskim Wschodzie wygrywa Putin. Bo to on dzisiaj realnie jest dzisiaj zwycięzcą tego konfliktu na Bliskim Wschodzie. Wyższe ceny paliw ropy to powodują i dzięki temu on ma więcej pieniędzy w budżecie. I, na wojnę. i gdybyśmy połączyli te kropki, to wyglądają one tak w ostatnim tygodniu. Prezydent Nawrocki jedzie do, prezy do premiera Orbana, chwali największego przyjaciela Putina w Europie i mówi, że fajnie, że stoi koło Ciebie. Jakbyś wygrał, to by było super. Ale dla Polski oznacza to dalej brak pieniędzy z Unii Europejskiej, a dla Ukrainy brak pieniędzy na kontynuowanie e, wojny sprawiedliwej, takiej, na którą Ukraina ma pieniądze, gdzie Unia pomaga. Jedzie dalej do Stanów Zjednoczonych, gdzie próbuje opowiedzieć pewną historię. Unia zła, Rosja zła, ale to się nie spotyka z entuzjazmem, bo oni uważają, że Unia owszem zła, ale Rosja dobra. E, I też nie wygrywa na tym swojej projekcji w Stanach Zjednoczonych. Zatem prezydent strzelił do swojej bramki dwa gole, tylko że to były gole samobójcze. Kiedy będzie rejestracja małżeństw jednopłciowych w Polsce? Wyrok NSA. Naczelnego Sądu Administracyjnego, który kazał zarejestrować małżeństwo zawarte przez dwóch Polaków w Niemczech i okazuje się, że no nie ma tego formularza ciągle, gdzie jest zamiast małżona, małżonek jeden, małżonek numer dwa. Ktoś to blokuje w rządzie? Ja jestem przekonany, że im szybciej byśmy dopuścili wykonanie wyroku TSUE, który daje szansę, że taka godność człowieka jest zachowana, że mamy możliwość zarejestrowania tego związku trybu zawarty za granicą w Polsce, to będziemy mieli normalne prawo. Dla mnie, dla człowieka Lewica, też ministra cyfryzacji jest to pewien sposób takiego myślenia o tym, że wykonujemy wyroki i a jednocześnie wprowadzamy rozwiązania, które są godnościowe i wrażliwe społecznie. Wrażliwe społecznie w rozumieniu tego, że nie może być ktoś odzierany z godności, bo jest małżeństwem za granicą, a wjeżdża do Polski i nie jest małżeństwem. Koniec kropka. na moje pytanie? Już odpowiadam. Ale to jest ważne, dlatego że Lewica rządzie nie jest samotna. Lewica ma partnerów i w tamtym tygodniu opublikowaliśmy pierwszy, pierwszą część, znaczy całość dokumentów, ale pierwszą część procesu związanego z przygotowaniem rozporządzenia, które pozwalałoby na to, żeby zmienić ten formułosz, o którym pani mówiła. Są uwagi kilku ministerstw, które nie zgadzają się z tą koncepcją, którą przedstawił minister cyfryzacji ja ją podpisywałem, czyli żeby zmienić rozporządzenie, żeby można było te, te dokumenty zmieniać w sposób rozsądny. Co to oznacza? To oznacza, że i Ministerstwo Obrony Narodowej, i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uważają, że to jest w jakimś stopniu sprawa, która nie powinna być załatwiana na poziomie rozporządzenia, tylko powinna być ustawową. No ja mam inne zdanie w tej sprawie. Ale o tym no. będziemy rozmawiać w internetowej do Na dogrywce. pewno Ministerstwo Cyfryzacji zrobi wszystko, żeby ta sprawa była załatwiona. Będziemy też na się skali na inne żeby się cofnęły, bo sprawę dotyczącą małżeństw jednopłciowych jej transkrypcji trzeba załatwić. Państwa i moim gościem był Krzysztof Gawkowski, wiceminister, wicepremier i minister cyfryzacji. Przechodzimy na YouTube'a na stronę internetową trójki i będziemy rozmawiać o tym, dlaczego minister obrony blokuje kwestie światopoglądowe. Zapraszamy do reklamy.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 Szczegóły na ochon.pl oszą, ochon, Co zaplanuje, to kupuje.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 1 kwietnia z okazji 64. urodzin Trójki. O 18.00. Transmisja na antenie, wideo na stronie i YouTube Trójki. Partnerem urodzin Trójki jest producent suplementów diety Litorsal na uzupełnienie elektrolitów i nawodnienie. Czujesz? To zapach wiosny w powietrzu? Nie! To zapach wielkich oszczędności w netto. Teraz schab wieprzowy, stuka mięsa, mega paka, tylko 10.99 za 1 kg, aż 52% taniej. A kawa mielona, MK Kafe, krema i premium, jedynie 29.99 za 500 gramów. Netto. Wielka moc oszczędności. Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne nieprzespane noce.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 Zestawomania w Mediamarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Piąty produkt z Twojego zestawu tylko za złotówkę. Szczegóły i wykluczenia akcji w regulaminie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia jest 8.31. Na skrót serwisu zaprasza Anna Kowalik-Brankati. Od jutra na stacjach mają być widoczne spadki cen paliw. Paliwo ma być tańsze, średnio złotówkę i 20 groszy. Stanęliśmy na wysokości zadania. Tak o działaniach rządu mówił w Bezuników rozmowie politycznej w Trójce wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Wojna na Bliskim Wschodzie nie wydaje się szybko kończyć. Ten konflikt będzie narastał. Ceny paliw idą do góry w strasznym tempie, bo to 30-40% zależności jak to byśmy liczyli i od kiedy, ale perspektywy jest na pewno niedobra, więc trzeba było reagować i ta reakcja nastąpiła. Cała rozmowa do odsłuchania na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Dziś ceny ropy naftowej na świecie zwyżkują w reakcji na przystąpienie do wojny w Iranie jemeńskich rebeliantów Huti. Do regionu przybywają także kolejne amerykańskie wojska. To na rynkach wzbudza obawy, że rozszerzający się konflikt na Bliskim Wschodzie spowoduje jeszcze większy chaos na rynkach energii. Donald Trump liczy na spotkanie z Aleksandrem Łukaszenką. Zasugerował, że może do tego dojść podczas następnego spotkania Rady Pokoju. Podziękował Łukaszence za uwolnienie więźniów politycznych. W marcu wolność odzyskało 250 osób. Białoruś jest jednym z członków stworzonej przez Trumpa Rady Pokoju, lecz nie wzięła udziału w inauguracyjnym posiedzeniu w Waszyngtonie w lutym. Termin kolejnego spotkania nie został jeszcze ustalony. 11 osób podejrzanych o udział w gangu narkotykowym zatrzymało CBŚP. 7 e, osób zostało tymczasowo aresztowanych. Grupa działała w Warmińsko-Mazurskim. Zatrzymani mają od 24 do 50 lat. Odpowiedzą za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, a także za posiadanie i wprowadzenie do obrotu środków odurzających. Pełny serwis trójki o 9. Prezydent USA, chwalący Aleksandra Łukaszenkę, tak, witamy w 2026. Poniedziałek będzie na ogół pochmurny i szykuje się deszcz. Na zachodzie i południowym wschodzie kraju w górach także możliwe opady śniegu i tam też najzimniej od 2 do 5 stopni. Poza tym będzie od 6 nad morzem do 13 na wschodzie. Kto do pracy na ósmą? Bo nie chcę straszyć, ale już 8:33. Chociaż dzisiaj jeszcze zmiana czasu może być jakąś tam wymówką, może się uda, ale u nas bez wymówek. Po 8:30 czas na zapisy do mniejszej gry, więc startujemy. Karolina i Kuba czekają na Państwa, ja czekam na Państwa. 22 i 7 trójek. It was not Za 24 minuty dziewiąta są już uczestnicy mniejszej gry z nami. Pan Paweł z Lisewa, Kołopucka. Dzień dobry, panie Pawle. Dzień dobry, witam słuchaczy. Lisewo to ma jakiś herb? Albo ma nie, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie, nie ma. To ma lis tam jest w herbie właśnie. Nie, nie, to jest taka mała wioseczka w gminie Krokowa. No pozdrawiamy serdecznie wszystkich mieszkańców Lisewa oczywiście przy tej okazji. A na stanowisku numer dwa pan Mariusz z Wampierzyc w Kotlinie Kłockiej. Dzień dobry, panie Mariuszu. Dzień dobry. Wampira można spotkać u pana? Nie, nie. nie. Od, wambierzyce od Wombera. Wom, Womber taki w, w XIII wieku osadnik z Czech. Tutaj mieszkał, bo to Czechy kiedyś były i jest stąd ta nazwa. A to ciekawe. To wąbierzyce by były pewnie oryginalnie, tylko tak, jakoś ja się mało, zmiękczyło. Przekształcono na Wambierzyce, tak. To pozdrawiamy także całą kotlinę kłodzką. Panowie, ja trzymam za panów kciuki. Pytania muszę sobie skopiować i za chwilę gramy. Kiedy się budzę, doskwiera mi samotność. Już z tego stanu mam serdecznie Dość. Ręce się pocą, a w całym domu chło. Wlutisz Trajskul, mrozu i waluś, krakra, kraksa, kryzys. Taki zestaw artystów proponuje nam utwór dość, to nowość na trójkowej antenie. A jeden z tych panów wystąpi w środę podczas ustawionego konkursu piosenki, bo już w środę urodziny trójki, 64. Mniejsza gra. W mniejszej grze dziś pan Paweł z Lisewa Kołopuca. Dzień dobry, czas jeszcze, panie Pawle. Tam pan Paweł się interesuje geografią, geologią, chyba wszystkim, co ma geo w nazwie. Panie Pawle, z tego, co pan wyliczał mogłoby tak być. Czy pan ge Geo Paweł na stanowisku numer jeden, na stanowisku numer dwa, Pan Mariusz z Wampierzyc, to w Kotlinie Kłodzkiej, początkujący bibliofil, tak się Pan Mariusz tutaj przedstawił. Dzień dobry, Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry. A początkujący dobry. to do, do ilu książek w zbiorze, kiedy już Pan będzie y, doświadczonym bibliofilem? No tak, ja wiem, do 500 książek, później 1000. Aha, czyli mówimy o poważnych liczbach. No dobrze, to niech pan szuka tak. miejsca gdzieś w domu na te wszystkie książki. A teraz szukamy formy. W związku z mniejszą grą zaczyna pan Paweł, panie Pawle. Wczoraj karierę sportową zakończył Kamil Stoch, mistrz skoków narciarskich, m.in. trzykrotny złoty medalista olimpijski. Swoje pierwsze olimpijskie złoto wywalczył w 2014 roku. I tu pytanie, gdzie wtedy odbywały się igrzyska olimpijskie? Um, chyba w Vancouver nie, w Soczi, w Rosji w 2014 roku, te w Vancouver to były w 2010, wtedy dwa medale srebrne zdobył Adam Małysz. Nie ma punktu dla pana Pawła, teraz pan Mariusz, panie Mariuszu, sporo dziś mówiliśmy też o łamaniu zasad, między innymi dotyczących parkowania, no i w związku z tym mam pytanie, by nie złamać zasad, ile minimalnie metrów trzeba zostawić do przejścia dla pieszych i za przejściem dla pieszych, parkując samochód na zwykłej dwukierunkowej ulicy? Do półtorej metra? O, to zdecydowanie za mało. 10 metrów przed i za. A, 10, 10 A, metrów, przed i za. jak półtorej, to już półtora nie metra. Nie to już by się skończyło chyba mandatem. 0 do 0. Wracamy do Pana Pawła. Panie Pawle, teraz geografia: jak nazywa się największa wyspa, która w całości leży na terytorium Polski? Wyspa Wolin. Wyspa Wolin. I to się zgadza. I to 1 do 0. I teraz presja, panie Mariuszu, trzeba remisować, a kategoria to sałatka warzywna i jajka. Te specjały wielkanocnego stołu nie mogą istnieć bez majonezu, jak przekonuje Kuba Witkowski, aż się oblizał teraz. Jakie są dwa najważniejsze składniki majonezu? I żółtko, jajka, olej. Tak jest, jaja, olej, to się zgadza, mamy jeden do jednego i będzie dogrywka. Dawno nie było dogrywki, więc przypomnę. Zasady: Kto pierwszy, ten lepszy. Można próbować odpowiadać wiele razy. Liczy się pierwsza poprawna odpowiedź. Proszę się nie zgłaszać. Proszę od razu podawać odpowiedź. A ja czytam zdania, które mają do, tej, do tego hasła, które mam przed sobą doprowadzić. Posiada klawiaturę z cyframi. Komput ale komputer. Ani komputer, ani telefon, ale to by pasowało. To także przedmiot sporu w rodzinach. Tak jest. Najczęściej ten spór dotyczy tego, co teraz chcemy oglądać. Pilot od telewizora to poprawna A odpowiedź. Odpowiedział to, to, to, to, to. pan Paweł z Lisewa, więc pan Paweł zwycięża. Na spokojnie pan Paweł przyjmuje to zwycięstwo. Stoić bardzo się cieszę, no, bardzo się cieszę, żeby radiosłuchaczy nie przestraszyć. Nie, bo proszę mam pan zakrzyknąć, do proszę zakrzyknąć, nie ma problemu. Nie! Yes! No właśnie, są emocje w mniejszej grze, kto nie próbował, proszę spróbować. Ja wiem, że to jest pewien stresik. Dzisiaj pan Czy Mariusz, wicemistrz. Podjąć? Panie Mariuszu, proszę bardzo. Czy to pan Paweł pytał o pozdrowienia? Pan Paweł, Pan, pan Paweł, a Panie pytałem. Mariuszu, Panie Mariuszu, pan też może pozdrowić? Pan jest wicemistrzem. <laughs> dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich, którzy z wam wierzy, słuchają radia, trójki. <laughs> Pozdrawiamy także Kotlinę Kłocką. No dobrze, teraz pan Paweł, Panie Paweł, teraz pana pozdrawiam. Ja, ja bym chciał pozdrowiać moją żonę, całą gminę Krokowa i wszystkich kierowców zawodowych, którzy są obecnie w trasie. O, bo pan też w trasie. Też w trasie, bo akurat wracam, wracam już, także dzisiaj do domku. Aha, A długa to była trasa? No to nie, tym razem była lokalna, ale ja tak różnie. Czasem lokalne trasy, czasami, czasami gdzieś dalej trzeba, czasem spać A tak gdzie tak najdalej chętnie. pan jeździ? Gdzie najdalej? Najdalej to się do Wrocławia trafiają kursy, dojeździmy z Gdyni, do Wrocławia się trafiają kursy na po, południowe Mazowsze, na północ Mazowsza, do Suwałk jeździmy. A jak pan to będzie jechał na kierunki. południowe Mazowsze, to proszę po drodze wpaść na Myśliwiecką, tutaj do Trójki. A mo, jest taka opcja. Zapraszamy serdecznie. Pan Mariusz dziś zwyciężył, pan Mariusz wybiera piosenkę. Panie Mariuszu, czego słuchamy? Pan Paweł wygrał. E, pan Paweł, przepraszam, pan Paweł, oczywiście. Tak, tak, tak. Zespołu Fatum Mania Szybkości. No to bardzo proszę, panie Pawle. Pan Paweł, pan Paweł, pan Paweł. Trzy razy, dziękuję żeby nie było już wpadki. Pozdrawiamy, dzięki. Dziękuję. O małych grzeszkach, czy wprost w łamaniu prawa dziś mówiliśmy w porannej audycji. Telefon w tej sprawie, dwie dwójki i siedem trójek. No wczoraj byłem świadkiem, jak patrol policji, nie powiem w jakiej miejscowości, dokonał skrętu, czyli dokonał wyproczenia w lewo, gdzie był nakaz skrętu w prawo, oczywiście przekraczając długą, ciągłą linię wyjeżdżając ze stacji CPN, nie mając włączonych sygnałów sygnalizacyjnych. No i ja im pogroziłem. Chłopaki się obejrzeli, uśmiechnęli się nieco, żona mówi, przestań, bo zaraz zawrócą się za nami. Ja mówię, nie zawrócą się, bo panowie wiedzieli, o co chodzi. Z racji tej pozdrawiam ten patrol i ten uśmiech chyba przez policjanta skierowany do mnie był z, z, z, słowem przepraszam. Czyli przyznali się do błędu. No właśnie. A co my mamy robić? Nam by od razu w salonu mandat. No właśnie, a co my mamy robić? Teraz Harry Styles w trójce. No, To Harry Styles w trójce. Za 7,9 dołącza do niego także Jesse Ware, a za chwilę w trójce serwis.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 Dodatkowo produkt z akcji zestawowania MediaMarkt.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 Ale Max. Regeneruj swoje życie komórka po komórce. W Karfurze na Wielkanoc szykuje się dokładka. Kiełbasa biała, surowa, sokołów, 500 gramów, 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 kwietnia. Cena przetowniczką 11,99. Carrefour. Wielkanoc smakuje lepiej. Panie Waskalu, jakie Pan ma plany na święta? Najpierw idę po nowy sprzęty do Media MediaExpert, a później ci go odkuzić, panie zrobić, ugotować, upiec i skawką sobie przed nowym telewizorem odpocząć. Przecież